Mam na imię Dominik, jestem alkoholikiem. Słuchasz mnie? Bo nie wiem, chyba słowy internet mam. Ok, dziękuję. Ok. To tak, zacznę może od modlitwy o uwolnienie. Drogi Boże, odsuń ode mnie wszystko to, co myślę, że wiem na temat mnie samego. Co myślę, że wiem na temat mojej choroby. Co myślę, że wiem na temat wielkiej księgi. Co myślę, że wiem na temat programu 12 kroków co myślę, że wiem na temat wspólnoty i ludzi we wspólnocie, co myślę, że wiem na temat duchowości, a w szczególności co myślę na temat Ciebie Boże. Tak, abym mógł mieć otwarty umysł i nowe doświadczenie na te, na te aspekty. Proszę, pomóż mi zobaczyć prawdę. Amen. Eee, chwileczkę łączę stoper i, I tak. Eee, dziękuję Sylwis za zaproszenie eee, i zacznę od tego, że mam ogromną wdzięczność za to, że E, skorzystałem z tego rozwiązania Anonimowych Alkoholików i mogę być tutaj dzisiaj. E, jestem trzeźwy. E, powiem tak, e, stawiając 10 dziesiąty ze sponsorem e, doszedłem do momentu, gdzie czytaliśmy e, Obietnice dziesiątego kroku i brzmią one tak. Ponieważ odzyskaliśmy już zdrowy rozsądek, przestaliśmy walczyć z czymkolwiek, jakimkolwiek, nawet z alkoholem. Rzadko będzie on nas interesował. Jeśli ogarnie nas pokusa, odsuwamy się od niej jak od gorącego płomienia. Reagujemy zdroworozsądkowo i normalnie oraz odkrywamy, że dzieje się to niejako automatycznie. Przekonamy się, że mamy nawet podejście do alkoholu, który uzyskaliśmy bez żadnej myśli czy w wysiłku z naszej strony. Zostało nam po prostu dane. I to jest właśnie cud. Nie walczymy z alkoholem, ani nie uciekamy przed pokusami. Żyjemy jakbyśmy znaleźli się na neutralnym terytorium. Mamy przeświadczenie, że jesteśmy chronieni i bezpieczni. Nasz problem zniknął, chociaż niczego nie przysięgaliśmy. Już dla nas nie istnieje. Nie jesteśmy z tego powodu zarozumiali, ale też nie boimy się. To jest nasze doświadczenie. Takie będą nasze reakcje, o ile zachowamy dobrą kondycję duchową. Eee, czytając te obietnice ze sponsorem, pamiętam taki flashback, od razu taki, cofnąłem się tak przez cały czas, co robiliśmy program sobie myślę, kurczę, to się spełniło, nie? Pamiętam, że na jednym z pierwszych meetingów kiedy gdzieś tam słyszałem mojego sponsora, on odmówił o, o, o obietnicach programu, jest ich dużo więcej w tej wielkiej księdze, ale to są akurat obietnice dziesiątego roku. Pamiętam, jak sponsor mówił, że jest ich sporo, a tam jest chyba ponad 200 i że, że jemu prawie, wszystko się, prawie wszystkie się spełniły. Nie? Dla mnie to było... Nie wiedziałem wtedy, co to są te obietnice, ale jak zobaczyłem, że to się materializuje faktycznie w życiu i faktycznie to się działo tak, że ja realizowałem tylko program. Nie, nie skupiałem się na tym, żeby właśnie ten alkohol stał się ten obojętny, tylko po prostu się stało. Nie? Byłem ostatnio w pracy za granicą i dostałem od, od klienta alkohol, nie? Whisky normalnie i dał za pracę i dziś nie był dla mnie problemem, nie? Po prostu zabrałem to, przywiozłem do Polski i dałem dziewczynie, nie? Która nie jest uzależniona, nie? Kiedyś, ja byłem bez tego programu. Przez trzy lata nie piłem. Męczyłem się doprawdy. I, I kiedyś, pamiętam, byłem chyba na drugim kroku, czy trzecim. I e, była sytuacja taka, że e, byłem też u klienta, dostałem jakąś tam nalewkę. Wystraszyłem się tego bardzo, nie? I wtedy zadzwoniłem do sponsora, pojechałem na pierwszą stację, wyrzuciłem to. <głos> Zadzwoniłem do sponsora i mówię taki wystraszony, nie? że dostałem flaszkę, ale lepiej, żeby nie kusiło, nie, no to wyrzucam jej. Sponsor mnie wtedy zapewnił powiedział mi, że słuchaj dominik, kiedyś przyjdzie czas, że będziesz mógł to po prostu komuś dać, nie? No, i tak się po prostu spełniło. Nie? Tak się stało, nie? że tak się dzieje. Tutaj w kroku 10. Tutaj jest opisany krok dziesiąty, jako uważamy dalej na samolustwo, nieuczciwość, urazy i lęk. Gdy się pojawią, od razu prosimy Boga, aby je usunął. Natychmiast jest z kimś omawiamy i szybko naprawiamy błędy. Jeśli kogoś skrzywdziliśmy, potem konsekwentnie przenosimy naszą uwagę na kogoś, komu możemy pomóc. Miłość i tolerancja dla innych, oto nasz kodeks postępowania. No, to ja powiem tak, że to działa, nie? to są sytuacje w moim życiu, to, że realizowałem czy realizuję program, to mam w życiu sytuacje, kiedy pojawiają się samoludztwo, nieuczciwość, urazy Faktycznie to nie jest to, że program mnie chroni przed tym, żeby to się nie pojawiło, choć jeśli mam dobrą kondycję duchową, utrzymuję tą dobrą kondycję duchową, to one są to występują rzadziej, nie? No, albo nawet prawie w ogóle. To, co jest tutaj opisane, ten dziesiąty krok, który w ten sposób ja się uczę tego dziesiątego kroku tak naprawdę, nie? Bo to, że zrealizowałem program, to nie jestem dzisiaj świętym człowiekiem. Zdarzają się sytuacje w moim życiu, kiedy jestem nieuczciwy właśnie ale proszę Boga wtedy, żeby mi to zabrał, jeśli zauważę tą nieuczciwość, nie? E, jeśli mam dobrą kondycję duchową, no to nie ma większego problemu, nie? Na przykład e, z nieuczciwością bywa różnie, nie? Proszę Boga, żeby mi to zabrał. Zazwyczaj kończy się to tym, jak się pojawi nieuczciwość, że ja muszę zadzwonić do sponsora i to przegadać, nie? E, wtedy to puszcza i jestem dalej trzeźwy, nie? Z lękami bywa to tak, że miałem kiedyś taką sytuację, że szedłem gdzieś tam do jakiejś dużej firmy na pewną rozmowę i wcześniej miałem tak, że miałem lęki przed autorytetami, nie? I tam z jakimś tam z jednym z dyrektorów miałem rozmawiać yy, i pamiętam, że poczułem lęk przed tą rozmową, nie? Yy, ale wtedy to było tak, że zachowywałem w miarę dobrą kondycję duchową. Yy, pojawił się lęk. Yy, szedłem na to spotkanie, na tą rozmowę yy, i na schodach mówię, Boże, zabierz mi to, nie? Zabierz mi ten lęk. Yy, I pomodliłem się tą modlitwą z czwartego kroku i skierowałem moją uwagę na to, kim chcesz, abym był, więc... No i stało się wtedy tak, że po prostu poszedłem i ten link faktycznie odpuścił. Zacząłem rozmawiać z osobą e, gdzieś tam, e, no tak jakbyśmy byli równy z równym, nie? E, tak samo jest z urazami, nie? Urazy, często kończy się to tak też u mnie, że urazę... E, Urazą jest tak, że często wracam do czwartego kroku, nie? E, po prostu jak e, są sytuacje, bo jak z byłą żoną na przykład czasem potrafię złapać do niej urazę, nie? I e, bywa tak, że jestem na odwiedzinach u córki, e, złapię urazę, staram się unikać odwetu lub kłótni, jadę do domu, e, wracam, klękam, modlę się modlitwą czwartego kroku, nie? Zazwyczaj to pomaga, choć czasem są sytuacje, że muszę zadzwonić do sponsora i przeglądać urazy, nie? Tak samo. Tutaj w tym kroku jest jeszcze jedna ważna rzecz, która, która pomaga po prostu. To jest to. Potem konsekwentnie przenosimy naszą uwagę na kogoś, komu możemy pomóc. Miałem, parę tygodni temu miałem taką sytuację, nie pamiętam, czy to była uraza, czy lęki mi tak dopadały i moja kondycja duchowa spadała, nie? Yy, Prosiłem Boga, żeby mi to zabrał. Przegadałem ze sponsorem, yy, ale był wieczór i zadzwonił do mnie kolega, yy, żebym mu pomógł czymś tam, żebym jechał gdzieś, coś tam mu pomógł, nie? I yy, jak miałem te lęki, czy urazę, yy, na drugi dzień obudziłem się i miałem z samego rana jechać i po prostu to mnie puściło, nie? Że zacząłem mieć dobrą kondycję duchową po prostu, nie? Z powrotem. No. Jeśli chodzi o... Krok dziesiąty, nie? No to to jest... Jeśli ktoś mówi, że potem, żeby żyć tym programem, nie? No to to jest właśnie to, żeby żyć tym krokiem dziesiątym, i dwunastym, nie? Sytuację miałem kiedyś ostatnio, jak byłem właśnie w pracy za granicą w Niemczech na Budowlance. Była sytuacja taka, że tam miałem mniej działania, nie? dużo pracy, trochę mniej działałem we wspólnocie i ta kondycja duchowa, no chcąc spadała, nie chcąc, spadała. No i pracowałem z jednym, wtedy mi się wydawało, trudnym człowiekiem, nie? chorym. Była sytuacja taka, że e, na ile mogłem, e, tyle prosiłem Boga, żeby mi zabrał urazę, modliłem się za Niego, codziennie przechodziłem z pracy i modliłem się za tego człowieka, nie e, i modlitwą czwartego kroku, i tutaj modlitwą z, ze strony 559, z Wielkiej Księgi. E, no ale to przegadywałem ze sponsorem, ale dzień w dzień... Przebywanie to no, wpływało to na moją kondycję, tak naprawdę nie. Ale tutaj akurat w tym momencie, kiedy cały czas działałem dziesiątym krokiem, dziesiątym krokiem, patrzyłem, żeby pomóc coś w tej pracy, nawet przenieść uwagę na kogoś, komu mogę pomóc. Nawet czasami pomagałem jemu. I to było bardzo trudne doświadczenie, ale tak naprawdę potem zastosowałem jeszcze, bo program składa się z z 12 kroków i zastosowałem jeszcze coś takiego, że podszedłem do to, i to ja uklękłem, strona 88 i że gdy w ciągu dnia poczuję zdenerwowanie, ludzko, nie zatrzymuję się i proszę Boga, właśnie myśl lub kierunek działania, nie? No i też dzięki temu programowi ja już miałem tak, chodziłem miałem taką urazę do tego chłopaka że chodziłem już myślałem jak iść i mu po prostu wyjaśnić sprawę ręcznie, nie? Dzięki programowi chłopakowi nic nie jest. Ja nie piję, jestem trzeźwy i jestem dzisiaj z wami tutaj, nie? E, No i. E, co mogę powiedzieć o kroku dziesiątym jeszcze, nie? E, No właśnie, tutaj napisane jest, że łatwo jest zaniechać do duchowego programu działania i spocząć na laurach. Jeżeli tak postąpimy, wpadniemy w nowe kłopoty, ponieważ alkohol to wyrafinowany wróg. Nie wyleczyliśmy się z alkoholizmu. To, co naprawdę mamy, jest codziennym wytchnieniem, które otrzymujemy, jeśli zachowujemy dobrą kondycję duchową. Każdego dnia musimy wnosić wizję woli Bożej do wszystkich naszych działań. Jak mogę Ci służyć najlepiej, bądź wola Twoja, a nie moja. Takie myśli muszą nam stale towarzyszyć no i właśnie na przykład w pracy, jak jestem, no to kieruję się kieruję się tym właśnie tym fragmentem. Nie? Jak mogę ci służyć najlepiej? Bądź wola twoja, nie moja. I to mi pomaga przeżyć dzień i skupić się bardziej na tym, żeby być użytecznym niż na tym, co ja tam mam wyciągnąć nie z tej pracy na przykład. To są takie Rzeczy. Ważne. E, nie wiem. Ma, e, to, że łatwo, ja codziennie rano e, budząc się, budzę się jako nieleczony alkoholik. E, dopiero robię te pewne rzeczy, które mam codziennie zrobić. Ja akurat e, robię no, krok jedenasty. E, przypominam sobie o tych rzeczach, właśnie często czytam ten, te fragmenty z dziesiątego kroku, y, po to, żeby wiedzieć, jak, jak żyć po prostu, nie? Y, dzisiaj przeżyć dzień na trzeźwo i być użytecznym dla drugiego człowieka. I dla Boga. Ech. No. No to... Nie wiem co mogę powiedzieć o kroku dziesiątym jeszcze, nie? Bo. Yy, no, jeśli działam tym krokiem, no ile mogę, yy, no, to, yy, no to jestem trzeźwy, nie? Zdarza mi się nieuczciwość, nie? No, nieuczciwość mi się zdarza taka, że yy, myślę, że jakbym nosił, bo ja sobie wcześniej myślałem tak, że.. Yy, a kurczę, to sobie będę nieuczciwy, potem zrobię dziesiątkę, przeglądam ze sponsorem i spoko, nie. Do pewnego czasu ostatnio rozmawiałem ze sponsorem, że tak tam po prostu, nie? No bo skoro ten program działa i to działa tak faktycznie, zauważyłem, że no ale to też jest nieuczciwość, nie? Bo jeśli już zau zauważę, że jestem nieuczciwy, no to proszę wtedy Boga już, żeby mi zabrał tą nieuczciwość, nie? A, a nie już po fakcie, nie? I to się zmienia na tyle, że właśnie ja nie stałem się święty, ale y, dążę do tego, żeby być lepszym człowiekiem dzięki temu, dziesiątemu krok, krokowi, nie? Y, tutaj, y, no, żeby, staram się być lepszy, nie? Ta nieuczciwość wraca na przykład, bo miałem ostatnio taką sytuację, może nie będę mówił, co to za sytuacja, ale była to bardzo nieuczciwa sytuacja i ona wracała do mnie kilka razy, nie? E, modliłem się, prosiłem Boga, żebym ją zabrał. Nie byłem w stanie sam nad tym zapanować, nie? E, I ta sytuacja tak... Widziałem po prostu, że ta sytuacja powracała. To moja nieuczciwość, ona słabła ona gdzieś tam, ta nieuczciwość po prostu wynika z moich wad charakteru i yy, dzięki temu, że proszę Boga o to, żeby mi zabrał tę nieuczciwość, Przegado, przegadywałem to ze sponsorem yy, i po prostu no nie wiem, stało się tak, że to odeszło, nie? Zaczyna się to zmieniać. Nie stało się to może tak, że od razu yy, się to zaczęło zmieniać, tylko że kilka sytuacji takich się powtórzyło ale w końcu, w końcu mam, no, myślę, że mam już tą sprawę taką załatwioną, nie? Że ta nieuczciwość mnie opuściła, nie? Po prostu. E, no. Ja miałem e, duży... I mam, bo jestem alkoholikiem u mnie. E, duży problem miałem z lękami zawsze, nie? E, zawsze było tak, że... E, Ręk mi towarzyszył cały czas. Bałem się oceny innych ludzi, bałem się, co oni o mnie pomyślą, bałem się w ogóle... Jak się budziłem rano, to się bałem całego dnia, nie? Jak już wspomniałem o tych obietnicach, jest ich więcej w Wielkiej Księdze i na dzień dzisiejszy mam tych lęków dużo mniej, nie? Budzę się rano, jako nieleczony alkoholik czasem przyjdzie ten lęk. Yy, zrobię to, co do mnie należy. Yy, bo jeśli życie programem, nie, no to, czyli zrobię krok trzeci, krok jedenasty, szósty, siódmy, codziennie się modlę tymi modlitwami, yy, to kondycja duchowa się poprawia nie? i opuszcza mnie ten lęk przed tym dniem dzisiejszym. Nie? Yy, faktycznie jest taka obietnica w trzecim kroku i, i to się materializuje w moim życiu. nie? E, dzięki, e, dzięki temu dokładnie. Bo ja zauważyłem. Dokładnie tak, jak jest to opisane w tym fragmencie tutaj, e, że najpierw proszę Boga e, o to, żeby mi zabrał tą nieuczciwość, urazę lub lęk. E, potem z kimś to przegadu przegaduję, naprawiam błędy, bo jeszcze zdarza się tak, że.. E, na szczęście do tej pory ja mam tak, że to, to, że krokiem czwartym staram się żyć i właśnie tego odwetu nie stosuję, no to na szczęście nie mam tak, że do tej pory, no nie wiem, nie, zdarza mi się, nie zdarzyły mi się jakoś te sytuacje, żebym musiał za dość uczyniać nie? dalej, bo tak naprawdę ja jeszcze nie mam skończonego całego dziewiątego kroku bo te dziewiątki gdzieś tam, mam ich sporo, część ich zrobiłem, część jeszcze gdzieś tam, nie wiem, nie mam gotowości, czy nie zdarzyła się sytuacja, a to jest w zasadzie dość sporo roboty i nie wiem, nie mam takich sytuacji dużo, żebym musiał za dużo czynić z powrotem komuś, bo staram się po prostu unikać odwetu lub kłótni, zatrzymać się w momencie, kiedy mogę zrobić coś głupiego na tyle, żeby no, żeby żeby wyrządzić komuś krzywdę, nie? Tutaj jest taka obietnica właśnie, że Czujemy, jakbyśmy się znaleźli na neutralnym. Na... Czujemy jakbyśmy znaleźli się na neutralnym terytorium. Mamy przeświadczenie, że jesteśmy chronieni i bezpieczni. No to dzięki temu programowi powiem szczerze zauważam dużo dużo obecności Boga w moim życiu. Dzisiaj są takie sytuacje, że czuję to, że Bóg jest ze mną. W takich sytuacjach, kiedy mógłbym być zagrożony, kiedy to oddam Bogu, to gdzieś tam widzę to działanie Boga, bo widzę, że właśnie mam przeczucie, przeświadczenie, ja bym był chroniony. Y Miałem ostatnio y okazję y tutaj, kiedyś y taki amerykański speaker Bob D. powiedział coś takiego, y że o takiej. Y ulicy w Anglii, że jest taka ulica, która jest tam gdzieś oświetlona gazem, postaram się to tylko powiedzieć. Eee, I ona miała dawniej takie taki system, nie ma systemu, nie miała systemu do zapalania, tylko chodził tam taki człowiek i zapalał e, każdą gazową lampę e, gdzieś tam no, zapałkami. I e, była sytuacja taka, że jak się, jak e, jak wyszło się gdzieś na wysoki budynek, to nie było widać tego człowieka, ale było widać, gdzie on jest, bo widać było, jak się zapalają lampy, nie? I że z Bogiem w naszym życiu jest tak samo, nie? Że nie, ja nie widzę Boga, nie? Ale mogę zobaczyć, kiedy On w moim życiu jest. Na przykład ostatnio miałem sytuację, że wsiadłem z takim kolegą do samochodu, no i on strasznie brawurowo jechał, nie? I... Sytuacja była taka, że yy, siedziałem z nim w tym samochodzie i on chciał bardzo szybko jechać, bo bardzo w śliskim terenie, nie? I było tak, że cały czas wyjeżdżały samochody, blokowały go i w ogóle. I on mówi tak, nie wiem co się dzieje, ale nigdy tutaj tyle aut nie jechało, nie? I cały czas nas spowalniały samochody, nie? Ja sobie pomyślałem, chyba to jest to właśnie, nie? Ta, to, że jestem chroniony i bezpieczny yy, przez Boga, nie? Żeby, żeby po prostu mi się, się stało, nie stało, No, i tutaj to jest te obietnice, które, które dzięki temu programowi, które są w tej opisane w tej książce, które gdzieś tam można zobaczyć, mogę zobaczyć ja dzisiaj, że w moim życiu to się dzieje po prostu, nie? Pod tym ja się wzbraniałem przez 3 lata przed programem. Stwierdziłem, ja pamiętam, ja to wtedy to bo ja się nabijałem, moja pycha była taka, że nabijałem się z osób, które realizują program, mówią, że to są programiści. Ja gdzieś tam w głębi serca czułem, że kiedyś będę musiał tego spróbować, bo ja pamiętam, że jak chodziłem na meetingi, to słyszałem, jak osoby, Jak tam się czytało, że stosowanie półśrodków, nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się cały czas w punkcie wyjścia. I y, jak gdzieś tam trzy lata robiąc terapię i, i gdzieś tam próbując w ten sposób trzeźwieć, zdrowieć, y, cały czas znajdowałem się w tym punkcie wyjścia. Nie? Już któryś raz z kolei znalazłem się w tym punkcie wyjścia, zanim poprosiłem kogoś o program. Yy, i... No, i wtedy zacząłem go realizować, zobaczyłem, jaki ten program jest tak naprawdę prosty, nie? Bo jak zacząłem go realizować, to byłem w szoku, że to właśnie jest proste działanie, które po prostu ja mam tylko robić i po prostu moje życie staje się lepsze, nie? Lepsze nie dość, że wewnętrznie, bo to, co się wydarzyło na początku realizacji Programu e, to było dla mnie nie do opisania, nie? bo ja, chwilą, kiedy poprosiłem e, o sponsorowanie e, i zacząłem realizować, jak akurat e, sponsor dał mi kilka sugestii do zrobienia. I tutaj był właśnie, ja pamiętam, jak to było, przeżywałem dużo nieprzyjemnych, nieprzyjemnych emocji. Byłem któryś raz w tym punkcie wyjścia, nie? zaraz przed zapiciem czy przed złamaniem abstynencji, bo ja tam używałem różnych środków zmieniających stan y, świadomości. I kiedy y, czytałem, y, gdy w ciągu dnia poczuję zdenerwowanie, i zwątpienie, zatrzymuję się i proszę o właściwym kierunek. Cały czas przypominam sobie, że nie reżyserujesz przedstawienia. I w tym momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że nie, nie reżyserujesz przedstawienia, poczułem ulgę. I wtedy zobaczyłem, że ten program właśnie jest dla mnie. Nie? Potem realizując te kroki, widziałem, jak się materializują obietnice trzeciego kroku, piątego, właśnie dziewiątego, dziesiątego, ja zacząłem dziewiątki robić i zaczęło, zaczęły się po prostu, e, się, zaczęły się te obietnice materializować, nie? E, nie robiąc cały, całego dziewiątego kroku, nie? I to po prostu działa, nie? E, u mnie, w moim życiu, e, na co dzień e, staram się, na ile mogę, używać tego programu, nie? Zmie ten program mnie po prostu czuje jak mnie zmienia, bo są sytuacje, kiedy nie zawsze jest tak, że w mojej głowie właśnie w relacji z drugą osobą nie powstanie ocena lub nie powstanie uraza właśnie czy coś innego, ale mam ten program i potrafię się zatrzymać w porę żeby nie narobić komuś krzywdy, nie? nie wiem, czy zawsze tak będzie, bo Ostatnio zobaczyłem czekoladnie daleki tego, żeby właśnie coś tego zrobić, nie? No, ale gdzieś mam ten. E, miałem to rozwiązanie i użyłem go. I dzięki temu. E, kurczę, no nie muszę się wstydzić, nie muszę przepraszać. E, nie muszę. E, iść i mojego potem moich wyrzutów sumienia. E, zapić. Nie? Mam inne rozwiązanie. E, jest właśnie w nim program Dziesiąty Krok między innymi, nie bo tak naprawdę jak mówię, dziesiąty Krok to, to jest yy... no, życie krokami po prostu. nie yy, To jest więcej niż tylko jeden Krok, tylko to jest kroki od 1 do 9, nawet w zasadzie nie i dwunasty, no, bo przeniesienie yy, uwagi na kogoś, komu mogę pomóc, czy Y, czy zatrzymanie się właśnie, nie? Poproszenie Boga o to, żeby byś zabrał, nie. No także to jest. Program jest ściśle powiązany ze sobą i, i. No, i działa, nie w moim życiu. E... W zasadzie tyle, no. Dziękuję, że się mogłem wypowiedzieć. Dziękuję, że jesteście. E... No, to wszystko co chciałem chyba powiedzieć.